Właśnie zakończył się Dzień Pola w hodowli roślin Strzelce, Pan Dyrektor Marek Lutych. Panie Dyrektorze, jak Pan ocenia dzisiejszy dzień, jak Pan ocenia frekwencję, jak Pan ocenia zainteresowanie rolników tym, co Państwo pokazaliście na poletkach? Oceniam bardzo pozytywnie. Dopisała frekwencja, dopisała pogoda, może pole mniej dopisało z tego względu, że widzimy efekty suszy. Ale biorąc pod uwagę, że od początku miesiąca tutaj w tej lokalizacji spadło niecałe 8 mm, to i tak te rośliny wyglądają bardzo dobrze. Pokazują jeszcze cały czas swój potencjał. Impreza, no już wpisała się w charakterystykę imprez polowych w tym rejonie centralnej Polski. Pokazuje to, że jest to impreza lubiana, doceniana i oczekiwana przez rolników, bo rok w rok jednak ten tysiąc rolników przynajmniej przyjeżdża, zapoznać się z tym, co hodowla roślin Strzelce i firmy współpracujące z nami, takie jak koncern BSF, mają do zaproponowania. Widać z tego, że formuła się sprawdza, że to co my proponujemy jest interesujące dla rolników. Cieszę się z tego powodu, że no, mimo, że są sygnały, że w tym roku w tych, na tych imprezach polowych frekwencje nie wszędzie dopisywały, u nas jest tak jak było w roku ubiegłym i w poprzednich latach bardzo fajnie, bardzo dużo zainteresowanych osób, dużo ciekawych rozmów i myślę, że wszyscy wyciągniemy z tego korzyści i my jako hodowca i producent materiału siewnego i rolnicy, którzy z tego materiału i z tych środków chemicznych, które były prezentowane, korzystają. Dzień Pola rozpoczęła konferencja prasowa dla dziennikarzy i był Pan uprzejmy wspomnieć o nowej odmianie o nazwie Euforia. Co Pan może więcej powiedzieć na ten temat? No Euforia jest to coś ciekawego, moim zdaniem i analizując to, co się działo w poprzednich latach na rynku pszenicy zimnej, to takiej odmiany nie było. To jest odmiana, która de facto nie ma słabych punktów, świetnie plonuje i to zarówno w latach o, o ostrej zimie, jak i o zimach łagodnych, bardzo dobrze zimuje, bo mam rozodporność, którą co boru oceniło na 5,5, mam bardzo dobrą odporność na większość podstawowych chorób występujących w pszenicy zimnej. Także tutaj też. Ten plon, zabezpieczamy tą odpornością na choroby, nie wylega, nie porasta. Przy tym wszystkim posiada bardzo dobrej jakości ziarno, ładne, czerwone, szkliste, o parametrach mieszczących się między klasą A, czyli wysokoglutenową i klasą E, czyli to wybitnie elitarną. Na chwilę obecną ja nie widzę w konkurencyjnych produktach żadnej alternatywy, która mogłaby się równać z euforią. Jest to odmiana, która w tym roku wchodzi szeroko do reprodukcji nasiennej. Jest to nasza świadoma decyzja, że nasiona te będą przeznaczone przede wszystkim dla firm nasiennych, po to, aby w przyszłym roku korzystając z sieci produkcyjnej tych firm nasiennych jak największa ilość rolników mogła już cieszyć się uprawą tej odmiany. Gdybyśmy zdecydowali się na bezpośrednią sprzedaż materiału dla rolników w tym roku od siebie, no to stanęlibyśmy w przyszłym roku znowu przed problemem ograniczonej dostępności. A naszym celem jest to, żeby ta odmiana trafiła pod przysłowiową strzechę w każdym gospodarstwie, bo każdy z rolników doceni walory jakie ona przynosi. Osobiście widziałem dwie tabliczki z napisem Euforia, czyli na dwóch paletkach była pokazana, zaprezentowana ta odmiana. Jakie było zainteresowanie rolników? Czy, czy były konkretne pytania już o tą odmianę? Tak, e, pytania były konkretne, zwłaszcza, że wielu rolników no, czyta prasę rolniczą i analizują wyniki odmian, które pojawiają się nowo na rynku, a publikacje te już się pojawiły z których też jasno wynikało, że to jest coś naprawdę niesamowitego, nowa, niosąca zupełnie nową jakość pszenica. Część z nich przyjechało na tę imprezę tylko po to, żeby właśnie zobaczyć, jak ona wygląda na żywo, jak ona wygląda w polu. Były poletka, ale jak Pan redaktor zauważył też były pola produkcyjne, które otaczały całą tą imprezę, one wszystkie były obsiane euforią i ta euforia naprawdę wyglądała imponująco. Jakie firmy były u Państwa gośćmi na tym Dniu Polna? Które firmy dodatkowo wystawiły tutaj swoją ofertę? Co roku zapraszamy firmy do współuczestnictwa, aby ta impreza nie była skoncentrowana tylko na, na materiale siewnym, ale też przedstawiała rolnikom możliwości wykorzystania różnych innych środków produkcji. Jest kilka firm, które współpracują z nami od dawien dawna. Taką firmą na przykład jest firma Luvena, firma nawozowa, która odkąd pamiętam zawsze nie wystawia się na naszych pola. Również firma Adob, też związana z nawozami jak najbardziej, jest, jest co roku z nami. Nasz partner, bardzo dobry partner handlowy, firma Granum z województwa łódzkiego, firma nasienna, która prezentuje poza materiałem siewnym zbóż i naszych odmian także autorskie mieszanki w tym roku poplonowe pozwalające nam chociażby poprawę struktury gleby pod rośliny okopowe. Hodowla roślin smolice, ze swoją ofertą kukurydzy było kilku dystrybutorów pasz, nawozów, środków ochrony roślin, a także kilku dealerów maszyn rolniczych. Także myślę, że przy tej gamie ofert rolnicy byli w stanie zapoznać się z całkiem sporą ilością środków do produkcji roślin, poczynając od tego pierwszego, bardzo istotnego, jakim jest materiał siewny do maszyn związanych z uprawą i zbiorem ich plonów. Ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, co państwo proponujecie rolnikom na siewy jesienne? Przede wszystkim dobre nowe pszenice. Pszenice, które już się częściowo pojawiły w zeszłym roku w ofercie Owacja. To jest pszenica, która w 2017 roku była najwyżej plonującą odmianą w Polsce i odmianę Wilejka. To jest najbardziej zimotrwała odmiana w tej chwili na rynku. Odmiana wysokojakościowa o ścistym kłosie, więc dla, dedykowana także dla wszystkich tych, którzy borykają się z uprawą y, gdzieś przy terenach przyleśnych, gdzie no, niestety zniszczenia powodowane przez zwierzyny leśne są na porządku dziennym. Z tych nowych odmian, to tak jak wspomniałem, będą pewne ograniczenia w dostępności, ale jest to, tak jak powiedziałem, decyzja świadoma i ona ma w krótkim okresie czasu przynieść y, znaczącą korzyść i dla nas i dla rolników poprzez to, że dzięki włączeniu w proces rozmażania tych odmian firm nasiednych dostępność będzie bardzo szeroka w roku przyszłym. Z gatunków innych bardzo fajnie prezentuje się nowa odmiana Przężyca Octavio, odmiana o nieco skróconej źle dobrej odporności na choroby grzybowe, dobrej odporności. Cały czas cieszy się zainteresowaniem Meloman, odmiana najczęściej zalecana do uprawy przez soborów w Polsce. Wśród innych gatunków, w każdym znajdą się jakieś nowe, ciekawe odmiany lub też perełki, które zdecydowanie wyróżniają się pod względem planowania, chociażby na tle innych odmian. Nowa odmiana przeżyta Jarego Hugo, nowy jęczmieniary, Farmer, Texas czy Ramzes, albo najnowsze odmiany Owsa, Kozak, Agent, Elegant. No i nieśmiertelne, cały czas jedno z najlepszych w Polsce bingo. Także naprawdę mamy do zaoferowania mnóstwo ciekawych odmian, co roku rejestrujemy kilkanaście nowych, jesteśmy cały czas na bieżąco z trendami w hodowli. Próbujemy je w jakiś sposób także kreować, wytwarzać produkty, których do tej pory na rynku nie było, a na które rośnie zapotrzebowanie, czy też to zapotrzebowanie się zaczyna budować. Co oferujecie Państwo w rzepaku? Wśród odmian rzepaku wiodącymi produktami w tym roku będą nowa odmiana mieszańcowa Kopernikus, wysoko plonujący mieszaniec o bardzo dobrej zimotrwałości i stosunkowo niskich wymaganiach glebowych, oraz dwie nasze czołowe odmiany populacyjne, monolit, odmiana już o stabilnej pozycji, znanej renomie. Myślę, że tych co uprawiali monolita do kontynuacji uprawy przekonywać nie trzeba. A dla wszystkich tych innych, którzy szukają alternatywy dla tej odmiany, mamy odmianę chrobry, która łączy w sobie cechy monolita. Ponieważ monolit jest jednym z komponentów matecznych tej odmiany. Czyli te cechy jak wysoka zimotrwałość, niskie wymagania glebowe z poprawioną odpornością na wyleganie i jeszcze wyższym plonem. Także monolit, chrobry, kopernikus to jest trzon naszej oferty, która jest dużo szersza, która posiada dużo więcej odmian, ale na te trzy najbardziej chciałbym zwrócić uwagę.